Słuchacie Wikiradia. Dobrze, więc to bardzo fajna no, część 20 od, minut od tego, co Mike King powiedział, że wczoraj nie musiał dopłacać do wszystkiego. Eee, to znaczy, że umiemy się rozliczać. Nawet trzy dechy na piwku. No widzisz? Oh. Eee, super. Słuchajcie, to ja, ja tak naprawdę zupełnie, zupełnie na żywca, chcę <laughs> powiedzieć o tych rozliczeniach. Eee, Powiem tak, od paru lat, skoro mówimy jak się rozliczać i tak dalej, generalnie jest dużo, dużo, dużo lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Świadomość tego, jak to zrobić, żeby było łatwo, prosto i przyjemnie jest dużo większa i za to wszystkim dziękuję. Natomiast kilka uwag, jak to tak naprawdę zrobić. Słuchajcie, rozliczenia odbywają się na zasadzie generalnie delegacji, a więc my jesteśmy z punktu widzenia prawa podatkowego i, i, i w ogóle rozliczeń księgowych traktowani tak jak pracownicy stowarzyszenia, mimo że jesteśmy wolontariuszami. Dlatego też obowiązują nas te takie straszne druczki, które można nas znaleźć które zrobił kiedyś Tomek i, i ja przyznaję, że od pewnego czasu próbuję zrobić jakieś takie trochę bardziej śliczniejsze, żeby ładnie wyglądały, ale moja kulpa, ciągle nie mam na to czasu, żeby to skończyć. Ale to jest czysto i wyłącznie sprawa taka graficzno-ładna, tak dalej. De facto wszystkie rzeczy, które tam się muszą znaleźć wynikają z przepisów prawa. I co jest potrzebne nam, żebyśmy mogli poprawnie rozliczyć wszelkie masi projekty, delegacje, wyjazdy i tak dalej, Po pierwsze, bardzo duża prośba o uporządkowanie kwitków. Czyli jeżeli ktoś gdzieś jedzie, tutaj mówimy na przykład, to, to, to, to bardzo wychodzi na przykład w przy wszelkich ekspedycjach. Gdzie jest dużo różnych, drobnych kwitków z różnych, dziwnych miejsc. Żeby, żeby te wszystkie kwitki zebrać do kupy, napisać do nich tabelkę, która opisuje, co, co to wszystko jest, tak? Czyli e, na każdym kwitku też napisać, to jest kwitek za obiad, tu do projektu takiego i takiego. I to jest tak naprawdę klucz. Znaczy, jeżeli te wszystkie kwity trafiają do naszej księgowej, e, Ania jest w stanie je ogarnąć i naprawdę jest strasznie sprawna w tym, żeby wynajdować, e, co może być do czego, bo czasami to jest tak, że przychodzi koperta, otwieramy kopertę tam jest 10 rachunków i za cholerę nie wiadomo do czego. Bo tam ani nie ma nazwiska, ani nie ma nika, ani nie ma numeru projektu, ani nie ma niczego. No i zaczyna się em, em, poszukiwanie, tak? Pamiętmy się trochę w detektybu. Więc Tego bardzo bym chciał uniknąć. No, oczywiście to też skutkuje tym, e, że jeżeli płacicie własnych pieniędzy, a my mamy za to zwrócić, to, to jeżeli to jest nieopisane, nieuporządkowane, to nam trochę zajmuje, a wy czekacie na pieniądze. Więc to jest tak naprawdę dla własnego, dla własnego dobra prośba o to, żeby to uporządkować. Tu się najlepiej sprawdzają, jeśli chodzi o porządkowanie osoby, które mają doświadczenie w pozorom ze starego ustroju i wiedzą, jak to należy robić, jak te kwitki należy wypełniać. I, i, i ja bym tutaj chciał moją osobistą nagrodę za wypełnianie kwitków i robienie porządku przekazać Januszowi, który jest po prostu wzorcem tego, jak należy wypełniać i robić W nie ma żadnego problemu, jeżeli dostajemy papier od Jarusza, to wszystko jest pięknie uporządkowane, wypełnione w delegacji jest opisany. Każdy papierek, każdy wiadomo do czego służy. Druga rzecz ważna, która jest która wynika z, z, między innymi z tej kontroli, którą mieliśmy ostatnio też, tutaj na to nam zwrócono na uwagę, jeżeli, żebyśmy mogli jako stowarzyszenie rozliczyć delegacja, a więc diety, obiady, wyjazdy itd. Tak są dwie opcje. Albo dana osoba jest pracownikiem bądź członkiem stowarzyszenia i wtedy nie ma żadnego problemu, możemy to w rzeczywisty sposób zrobić. Jeżeli ktoś, kto występuje w rozliczenie, to zwłaszcza dotyczy wiki grantów, różnych innych takich rzeczy, tak naprawdę powinniśmy mieć umowę wolontariacką. Ponieważ to jest dopiero Albo bycie członkiem, albo podpisanie takiej umowy daje nam formalne prawo do rozliczenia delegacji, uwzględnienia tego w kosztach itd. Z jednej strony jest o tyle dobrze, że my oczywiście strasznie prosimy o, o, o faktury. Jeżeli ktokolwiek cokolwiek kupuje, weźcie fakturę na stowarzyszenie, bądź rachunek, jeżeli firma nie jest Ładowcem, bo oczywiście takie się zdarzają. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Pomijam oczywiście takie rzeczy drobne jak taksówka na przykład, które z definicji kwitek z taksówki jest dobrym kwitkiem, natomiast na wszystkie inne rzeczy potrzebne jest faktura albo rachunek wystawiony nie na osobę, a na stowarzyszenie. My jesteśmy organizacją non-profit, więc oczywiście to nie jest kwestia tego, że odliczymy sobie koszty VAT czy coś takiego, ale po prostu to powoduje, że jest to jakaś podstawa do tego, żeby koszty w ogóle rozliczyć. A więc jeszcze raz po kolei. Jeżeli cokolwiek robicie dla stowarzyszenia w jakimkolwiek projekcie, ponosicie jakieś koszty za coś płacicie, fakturę lub na stowarzyszenie, wszystkie kwitki, które w danej akcji macie, zbieramy do kupy. Najlepiej ładamy w jedno miejsce, nie przesyłajcie ich na 10 lat na przykład. Na każdym kwitku napiszcie, którego projektu dotyczy. To akurat było dosyć dobrze przyjęte przez przez kontrolę z Urzędu wojewódzkiego. oni byli strasznie zdziwieni, że jakakolwiek wypłata, która wychodziła z konta stowarzyszenia, e, była podpisana numerem uchwały zarządu. E, i, I było tak, a, a, ale jak to? I dlaczego? I dlaczego tak? Natomiast musimy przyjechać zasadę, ja, ja, ja po prostu wszystkie przelewy, e, do każdego podpisuję numer uchwały zarządu, bo po roku czy dwóch, czy pięciu, a tyle może, po, po tylu latach może przyjść kontrola. To się... tak? No to 5 lat w sobie. 5 lat w do końca poprzedniego roku, tak i tak dalej. Więc, więc po prostu za ja pani będę też pamiętał, do to, czego, to, to, czego to było i tak dalej. Więc... Jeżeli macie te wszystkie kwitki, zbierzcie wszystkie kwitki w jedno miejsce, napiszcie jako minimum na odwrocie albo na tym kwitku, jakie uchwały to dotyczy, bo jeżeli ktoś robi projekt, który był uchwałą zarządu albo wiki grantem, który też jest uchwałą zarządu, ma tam swój numer, napiszcie wikigrant grant numer taki albo uchwała zarządu numer taki i taki, to nam strasznie ułatwia rozliczenie tego wszystkiego. Jeszcze jedną kopertę wyślijcie do stowarzyszenia, a jak się to rozliczy, jeżeli jest to uporządkowane i zrobione, to praktycznie tego dnia, którego przychodzi albo następnego ja jestem w stanie wysłać pieniądze, bo wszystko wiemy i, i, i nie musimy kombinować. Jeżeli będzie to tak powiem e, nieopisane, to naprawdę zdarzało nam się, że, że śledztwo dotyczące, a czyje to w ogóle może być, to trwało chyba ze dwa miesiące najdłuższe bo przed jakiś kwitek ktoś jakieś pieniądze wydał, bo był rachunek na stowarzyszeniu. Myśmy bardzo chcieli go to no nie bardzo było wiadomo. Ale zakończyło się sukcesem coś na z... Tak, tak. Nie, <śmiech> no, słuchajcie, zawsze przestań. Pokaż palce, tak. Nie, nie pokażę. Już ja nie, nie pamiętam, kto był, szczerze mówiąc, bo to było, było trochę tak. Znaczy może jeszcze jedna taka króciutka, bo teraz jest najmniejszy problem że y, teraz mamy nasze cztery projekty, w ramach których można książki kupować. Tak, bo jest patuta, są tygodnie tematyczne SI i jeszcze w, w Wikigrantach można brać książki. I to jest największy problem w tej chwili, że przychodzą listy, w liście jest faktura za jakąś książkę i kombinuj, z którego z tych czterech projektów. Tak? Więc, Patrzę się oczywiście, na przykład mamy fakturę za książkę i muszę tak sprawdzić. W tej chwili z 2005 już jest chyba coś koło 30 grantów, więc zobaczcie, w którym gracie, którą książkę można było kupić i w którym ewentualnie to jest w ogóle i kto to w ogóle przysłał. O tym, jeżeli nie to w grantach, to z kolei tabelki, które Oda dzielnie robi, e, kto jaką nagrodę mógł mieć przyznaną, tylko, że są trzy te projekty, więc muszę wszystkie trzy tabelki sprawdzić. O, i nagle stwierdzam, Ja mam szczęście, to od razu pierwsze, a jak mam też, to w czwartej znajduję po dwóch godzinach poszukiwań, że o, to jest ta książka, więc to jest pewnie ten gość. No i teraz pytanie brzmi, jak mu jeszcze oddać te pieniądze, tak? Bo wszystko nic, a w którą koniec, tak? Znam tylko jego nikt. No, to trzeba napisać do niego maila. Nie mam często maila, bo, bo to jest na przykład ktoś, kto w ogóle pierwszy raz coś, coś, coś robił ze stowarzyszeniem. No więc tylko przez Wikipedia mail. No i jak on nie odpisze, no to chleba Nie dostanie tych pieniędzy, bo jak mam go znaleźć. Tak? I potem z ową czasem robimy dochodzenia, że pytam się oki, czy ona czasem tego kogoś lepiej nie zna i nie ma do niego maila, czy żeby to w jakikolwiek sposób. Także jest taka gorąca prośba, że jak bierzecie udział w tych tygodniach tematycznych w Kiligrancji, które są książki, to, to, to mała karteczka, wystarczy imię, nazwisko, adres, w, w numer konta i z jakiego projektu to jest, tak? bo to też jest kluczowa informacja. Bo się też zdarzają, niestety do tej pory były dwa takie przypadki, że przyszła faktura nie wiadomo od kogo i dlaczego i zrobiliśmy, zrobiliśmy dochodzenie do wniosku, że jest jakaś ściema, czy ktoś po prostu przysłał fakturę no wiem, za jakąś książkę na rybkę zupełnie nie, nie dostając ani żadnego grantu, ani żadnego nagrodu. No więc też się takie historie przydarzają, więc dlatego gorąca prośba, żeby właśnie mała karteczka dołączona do, do tej faktury rozwiązuje problem. Mi oszczędza lekko licząc dwie godziny pracy plus Sporo czasu na przykład odzy i innym osobom, które koordynują te, te projekty. Rzeczywiście, nasz, na którą Pan zwrócił uwagę, który nie będzie. Jeżeli ktoś planuje gdzieś pojechać, coś kupić i to będzie potem do przez stowarzyszenie, to wydrukujcie tę małą karteczkę pod tytułem NIP, a nazwa i adres stowarzyszenia, żeby w łatwy sposób móc fakturę, a nie potem mu, eee, ale faktura to na kogo ma być. No i tutaj nie wiadomo. Także taki, taki prosty, prosta rzecz, żeby pamiętać, bo oczywiście swoje dane zwykle się pamięta, a stowarzyszenia już niekoniecznie. Eee, ja też nie pamiętam z stowarzyszenia akurat z jego Nawet adres, tu nie jest, nie jest, nie pamiętam. Adres, adres pamiętam akurat, 95 nie ma, nie ma. Mężczy, pokój 15. Eee, ale ale niku szczerze mówiąc nie pamiętam. Także dobrze sobie wydrukować taką karteczkę, że jeżeli gdzieś jedziecie mieć ją ze sobą, bo a nuż się okaże, że trzeba wziąć jakieś fakturę wyprogramowaną na stowarzyszenie, to warto takie dane przy sobie mieć. I, i, i, I oczywiście pamiętajcie też drugiej strony, że samo wzięcie faktury jeszcze niczego nie oznacza. Więc jeżeli gdzieś jedziecie i uważacie, że być może to się kiedyś przyda, to taką fakturę, na jeszcze nie wziąć można. Co nie znaczy, że potem ona zostanie rozliczona, tak? Ale, ale e, na szczęście z samego faktu tego, że ktoś weźmie fakturę na stowarzyszenie nie żadne skutki jeszcze, dopóki ona nie zostanie rozliczona. Dobrze, czy mamy jakieś pytania dotyczące rozliczenia ze stowarzyszeniem? mam pytanie. Proszę bardzo. się że jest yy, może problem. Chodzi o bilety kolejowe internetowe. Jak tak, problem, tak? to już od razu. Ja się powiem tak, jak kupujemy przez platformę yy, elektroniczną interneti, to tam jest napisane na tym bilecie internetowym, że bilet nie jest yy, na VAT. Na platformie Intercity, platform, jeżeli mało. kupujesz bilet, jest takie okienko na dole, kupujesz sobie poproszę fakturę VAT elektroniczną. I tam trzeba podać dane stowarzyszenie I uwaga, bo ja się sam kiedyś nadziałem, ponieważ ja kupuję de te, te bilety zarówno dla siebie, dla firmy, mojej żony, dla stowarzyszenia i dla mojej korporacji kochanej i czasami mi się zdarza pomylić po prostu, bo nie mam osobne kąt i to chyba jest głupi pomysł i muszę to zmienić, żeby mieć osobne konta już z zapamiętanym nowerem. Jeżeli kupujecie bilety kolejowe, to one już nie są, kiedyś były, ale już nie są fakturą VAT i właśnie trzeba tam zaznaczyć opcję, że poproszę fakturę VAT i się wypełnia. Polski bus jest na przykład, to bilety polskiego busa są fakturą i ją można bez problemu rozliczyć, jest jeszcze jedna rzecz, znaczy z naszego punktu widzenia, mi się wydaje, że na opartego no byśmy mogli rozliczyć bilet kolejowy z VAT-u, ponieważ tam nie jest kwestia kosztów dla nas, nie jest kwestia odliczenia VAT-u, bo my nie jesteśmy organizacją for profit, nie musimy tego VAT-u odliczać, nam jest potrzebny dokument uzasadniający, bo oni się nie Tak jest problem, że fajnie by było je sobie wydrukować i poprosić, żeby Pan w tam że była podróż, bo jest teoretycznie taka możliwość, że ktoś sobie kupi bilet, nie pojedzie albo no, go sfałszuje, tak? No, więc, a jak jest już ten taki taki normalny jak na bilecie robią ci... Wbrew polskich przewoźników różnych najgorszym, jeśli chodzi o fakturę, jest Ryanair. Uzyskanie faktury od Ryanaira w cywilizowanym polskim formacie, akurat dla stowarzyszenia spół Biedra, na przykład dla mojej firmy, gdzie musi to być rozliczone jako, jako normalna faktura, warto zgodnie odliczenie kosztów, to jest jakieś po prostu masakra temu. Ja, ja dałem prostu, że bilety nie są fakturowe. Czy to tylko elektroniczne, czy w ogóle w ogóle? W ogóle, w ogóle. To się zmieniło, nie wiem, trzy lata temu. Kiedyś po prostu z definicji bilet był uważany za, za fakturę. papierowe są fakturą bez kasy, tylko te właśnie internetowe są fakturą, tak jest ten cel w klasach Intercity. No właśnie, no, tam jest, jest jeden wielki bałagan, w tym oni, oni muszą się muszą to w końcu ogarnąć, tak, jak to wygląda, a to jest kwestia podatkowa. Zresztą wiemy, jak, jak stocking kupowaliśmy, to jest za zagraniczne, to się okazało, że w Warszawie można kupić jedną fakturę na wszystkie, a w Łodzi Tomek jak kupował, to skończąc sześć budżetów, dostał sześć różnych faktur. Tak. No to są jeszcze pytania? Jak nie ma pytań, to jeszcze momencik. Ja tylko schronię tutaj ekran, bo Masti nie pokazał nic, A ja pokażę tylko przykład tych dwóch dokumentów. Tak, o. Były wywołane do radnicy, to pokażę. To jest taki wzór delegacji krajowej. Osobom, które pracują na etacie pewnie wiedzą, jak to wygląda i jak to się wypełnia. Jest trochę zmodyfikowane, bo z tej strony tutaj jest lista załączników, tak, którą trzeba wypełnić. A drugi dokument to jest dokument rozliczenia delegacji zagranicznej, który jest stosowany i to też jest faktycznie dość logiczny według mnie i on daje możliwość wypełnienia tej listy załączników, które należy tutaj wpisać, podumerować, a załączniki podumerować, dołączyć z minaczej, czy przez szybką. Ja, ja bym wrócił tej poprzedniej, bo tutaj, już co yy, jest ważne, tu jest kilka rzeczy, które są po prostu konieczne, żeby móc to rozliczyć, tak? Czyli po pierwsze skąd dokąd jedziemy i kiedy, bo od tego zależą diety, yy, to jest jest pewna formułka, nie wiem, można spoczytać z manypl albo z paru innych miejsc one liczą te, te diety w sposób e, automatyczny. E, ryczałty, noclegi to jest podstawowe e, i wbrew pozorom, taka głupia rzecz jak to pod tytułem słownie, e, kwota, jak już wszystko policzycie jest potrzebna, bo jak tego nie ma, to Urząd Skarbowy mówi, Panie Pan coś napisał, jakiś numer ja nie umiem. Tak? To ma być napisane słownie na końcu. Grosze można podać w postaci na przykład 10 cennych. Ale, ale złotówki muszą być wymienione słownie. Także stąd ten drużek to mówię, nie jest taki nasz pomysł, że, że my bardzo chcemy was męczyć, wszystkich, którzy się rozliczają, tylko na no, urzędy takie dane wymyśliły, gdzieś trzeba je Kiedyś prowadzamy stosowane. Dobrze, te druki można znaleźć na linki stowarzyszenia. Tak, jeżeli marka, idziecie na, znajdziecie. pod tytułem rozliczenie, to, to tam się pojawia wielka mówię, strona. odpowiednia uchwała i tam tak. gdzieś to jest. Tak nie, no, rozliczenie nie. jak się rzuci, to właśnie się pojawia ta strona, gdzie jest cały opis rozliczeń, e, linki do druczków e, i uwaga, e, diety krajowe i zagraniczne rozliczają się inaczej. To nie chodzi tylko o pieniądze, ale na przykład e, jeżeli gdzieś jedziecie i w hotelu jest śniadanie, to tego śniadania nie wlicza się do kosztów. Eee, ewentualnie obiadu, kolacji i tak dalej. Jest bardzo śmieszne, ponieważ jeżeli to jest dieta krajowa, to jak macie śniadanie, obiad i kolację na takim wyjeździe, to wychodzi na dietę zero. To znaczy nic więcej już się wam nie należy. A jeżeli to jest dieta, e, wyjazd zagraniczny, to nawet po odliczeniu wszystkich posiłków zostaje 15%. <śmiech> tak. Tak, tak to wygląda. Dobrze, dziękujemy bardzo za ten wykład w tej chwili.